laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już ósma. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Wspólną koordynację zakupów surowców zaproponuje Komisja Europejska. Bruksela alarmuje, że koszty wojny na Bliskim Wschodzie są ogromne. Donald Trump jest przekonany, że zrobił dla kościoła katolickiego więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ciągu ostatnich stu lat. Cele reformy systemu edukacji przedstawiła w stoku ministra Barbara Nowacka. Unia ponosi ogromne koszty wojny na Bliskim Wschodzie, co odbija się na wysokich cenach energii, alarmuje Komisja Europejska. W przyszłym tygodniu Bruksela opublikuje propozycje, które mają doprowadzić do obniżenia rachunków. O szczegółach Bata płomecka. Od wybuchu wojny unijny rachunek za import paliw kopalnych wzrósł o ponad 22 miliardy euro. Co pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu na naszą gospodarkę. Komisja ma w przyszłym tygodniu zaproponować m.in. koordynację zakupów gazu i ropy na platformach energetycznych. Taka Platforma funkcjonowała już w 2022 roku. Koordynowała negocjacje unijnych firm, żeby nie dochodziło do windowania cen. Wtedy ta platforma pomogła Unii zgromadzić 90 miliardów metrów sześciennych gazu. Kolejna propozycja komisji to koordynacja na poziomie unijnym napełniania przez państwa magazynów z gazem oraz uwalniania przez nie zapasów ropy. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Donald Trump wyraził przekonanie, że zrobił dla Kościoła katolickiego więcej niż jakikolwiek inny prezydent w ciągu ostatnich stu lat. Dodał, że papież Leon XIV nie powinien angażować się w politykę. Jest problem w relacjach Trumpa z papieżem, mówił w porannym. Zapraszamy do trójki. Korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Leon XIV od początku właściwie swojego pontyfikatu pośrednio krytykował działania Donalda Trumpa, na przykład w kwestii migracji, te głośne aresztowania ludzi na ulicach, dzieci osób starszych i tak dalej. Te ostatnie pojawiły się w momencie, kiedy Pentagon zaczął posługiwać się taką retoryką, że w tych wojnach, które prowadzimy, najpierw w Wenezueli, a potem w Iranie, Bóg jest po naszej stronie. To się spotkało z krytyczną odpowiedzią zarówno amerykańskich biskupów, jak i Watykanu, a ostatnio Trumpa zdenerwowało to, że papież wypowiedział się przeciwko wojnie z Iranem i przeciwko posługiwaniu się imieniem Boga. Prezydent USA przyznał też, że był zaskoczony poruszeniem ze strony chrześcijańskiej prawicy z powodu opublikowania przez niego grafiki, na której był ubrany w szaty Jezusa. Grafikę tę usunięto wczoraj z profilu prezydenta. Główne założenia i cele reformy edukacji przedstawiła w białym stoku ministra Barbara Nowacka. W konferencji kierunek Kompas Jutra uczestniczyło kilkuset dyrektorów szkół i nauczycieli z Podlasia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 Pierwszy etap reformy. Kompas jutra obejmie od września przedszkola i najmłodsze klasy podstawówki. Prawie 150 wypadków z udziałem ele elektrycznych hulajnóg wydarzyło się w Polsce od początku tego roku. 128 osób zostało rannych, a trzy osoby zginęły. Dwie z nich w ubiegłym tygodniu. Wielu innych użytkowników dróg jest sceptycznie nastawionych do tego środka lokomocji.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 Od czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia jedąc hulajnogą muszą zakładać kaski. Trzy miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego podsumował Resort Klimatu i Środowiska. Prawie połowę punktów zbiórki opakowań prowadzą małe sklepy. Około 80% opakowań zbieranych jest w recyklomatach. Do nich zwrócono 404 miliony puszek i butelek. Zdarza się jednak, że nie można skorzystać z automatu, mówi wiceministra Anita Sowińska. Jeżeli automat do zbiórki opakowań jest nieczynny albo przepełniony, Sklep ma obowiązek przyjąć takie opakowanie w sposób ręczny. Na życzenie klienta sklep ma obowiązek wypłacić kaucję w formie gotówki albo w innej formie pieniężnej, na przykład na kartę. A sprzedawcy nie mogą uzależniać wypłaty kaucji od tego, czy klient zrobił w danym sklepie zakupy. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl a Teraz Sport i Adam Malecki. Pogoń Szczecin wygrała 2 do 0 z Piastem w Gliwicach w ostatnim meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Trener Piasta Daniel Myśliwiec nie zamierza winić za przegraną piłkarzy. Mam trochę pretensje do siebie, bo nie wiem, czy byłem wystarczająco precyzyjny w przedstawieniu planu na mecz. Starałem się piłkarzy nastawić na grę jak najszybciej do przodu, że straciliśmy kulturę w pierwszej połowie z piłką i przez to po wywalczeniu piłki szybko ją oddawaliśmy, bo chcieliśmy chcieliśmy zagrać za linię obrony ale powodowało słabą kontrolę nad meczem. I piast w tabeli jest 13, pogoń 12, a w czubie tabeli liderem Lech Poznań przed zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok. W Premier League na pierwszym miejscu jest Arsenal. Kanonierom do skóry postara się dobrać tracący 6 punktów Manchester City. W niedzielę zagrają w bezpośrednim starciu. The Citizens mają do tego zaległy mecz. A wczoraj trzeci w tabeli Manchester United przegrał u siebie 1-2 z Leeds. Także wczoraj internet rozgrzały do czerwoności wieści sportowego portalu The Athletic, który zasugerował, że w przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału w Mistrzostwach Świata Iranu mógłby zostać zorganizowany mini turniej, w którym wzięłyby udział m.in. drużyny, które odpadły w barażach. Odżyły nadzieje polskich kibiców? Zupełnie niepotrzebnie rozważanie amerykańskich mediów to czyste spekulacje. FIFA zapewnia, że Iran na mundialu zagra. Grają w siatkarskiej plus lidze, że aż miło. W milszych nastrojach halę Torwaru opuszczali wczoraj kibice Bogdanki Luk Lublin. Broniący tytułu Lublinianie pokonali 3-1 projektu Projekt Warszawa. Kapitan projektu Damian Wojtaszek żałował niewykorzystanych szans. Mieliśmy swoją szansę, nie wykorzystaliśmy różnych piłek, ale to pokazuje jakiej rangi są te mecze i te mecze, które gramy o to, żeby walczyć o Mistrzostwo Polski. Taki przeciwny jak Bogdanka lub Lublin nie wypaczają, ale my nie składamy broni. Jedziemy na ciężki teren i będziemy starali się przedłużyć rywalizację. Która potrwa do dwóch wygranych meczów. Kolejne starcie w sobotę, podobnie jak w przypadku drugiej pary, w której mierzą się Aluron Warta Zawiercie z Zarecowią Rzeszów. Aluron prowadzi 1 do 0. Teraz w sporcie w trójce to już wszystko. Sport wraca za godzinę. W nim więcej o występie naszych piłkarek w eliminacjach Mistrzostw Świata. Dzisiaj w Gdańsku mecz z Irlandią. W dniu patrzenia się w niebo, bo taki dzisiaj mamy, jest bardzo duża szansa, że zobaczą Państwo chmury. Bo pochmurno będzie w większości kraju, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą na ogół od 12 do 18 stopni. Autopromocja. Skąd się bierze bogactwo?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 Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po dwudziestej Autopromocja. Osiem i pół minuty po ósmej. Zapraszamy do trójki. A co państwo powiedzą na taką historię? Raz po raz bezwiednie spoglądały na puste, zasłane pierzynami łóżko, na którym ojciec dokonał żywota. Ale pewnego wieczoru łóżko samo je zawołało ciąg dalszy około 8.50 w nowym cyklu Michała Jędrkowiaka. Ojeju, sprzed lat wielu. O takim właśnie. Już teraz zapraszam, bo zakończenie nie jest wcale takie oczywiste. Ela Malinowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski zapraszamy do trójki. Do dziewiątej. To był tytuł. To był kin w Trójce. Jest ósma 13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest profesor Włodzimierz Wrubel sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu. Pan profesor się ucieszył, że jest w Trójce, której słuchał przez wiele lat. No bardzo. To jest dla mnie miejsce legendarne. Całe moje dzieciństwo i młodość to jest a tu pierwszy raz jestem. Wobec tego tym bardziej przeżycie jest naprawdę. My wielkie. też się cieszymy i mam nadzieję, od razu mówię o tym publicznie, żeby pan się zobowiązał na antenie, że nie będzie pan po raz ostatni. <grym> <grym> Dziękuję za to zaproszenie. Panie profesorze, co powinni zrobić sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, nie chce dopuścić do orzekania czwórka sędziów, którzy nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, znaczy w obecności prezydenta, bo Cała szóstka złożyła w parlamencie i powiedzieli, że to jest ślubowanie wobec prezydenta. Ale Bogdan Święczkowski mówi, że mogą sobie siedzieć w bibliotece Trybunału. Są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, przychodzą do miejsca swojej pracy, czyli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz to, co pracownik na samym początku robi, to pewnie powinni robić i pewnie robią. To znaczy idą do biura kadr, chcą dostać skierowanie na badania okresowe, idą do dyrektora kancelarii tego Trybunału Konstytucyjnego i chcą gabinetów, idą do informatyków i chcą komputera. Dlaczego o tym mówię? Prezes Trybunału Konstytucyjnego, nawet w normalnych warunkach, to nie jest osoba, która osobiście, że tak powiem, krzesła ustawia w gabinetach, ani, ani nie wiem, udziela urlopów, czy przydziela mieszkania. To jest, to jest urząd, to jest też administracja i sędziowie po prostu, kiedy zaczynają pełnić swoje funkcje, głównie idą do dyrektora administracyjnego, czy do właśnie urzędników, domagając się tego, żeby zostały zapełnione im warunki pracy. I Będą Słyszą, że y, po prostu czekają na y, jakieś pełnomocnictwa od prezesa, a z kolei prezes mówi, że on czeka mm. na pismo z kancelarii prezydenta. Tak, prezes czeka na coś, co, z czego nie ma w prawie. W związku z tym wymyślił sobie jakąś taką formułę y, jakiegoś pisma czy powiadomienia, ale podstawy prawnej dla, dla takiego żądania kompletnie nie ma. Pomijmy tego prezesa. tak? Bogdan Bo, Święszkowski łamie prawo? Y, no w tym sensie, jeżeli nie będzie przydzielał im, im spraw, no bo są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, to tak, no, no nie można nie przydzielać spraw, czy nie dopuszczać do, do, do, do, do możliwości sprawowania urzędu przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja chcę o tym tylko powiedzieć, że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 Kancelaria... O ile to robią, bo my nie wiemy być może. Kancelaria już te prezydenta są odpowiada, że wyśle do Trybunału wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem, czy marszałkiem Sejmu jest tutaj jakiś spór kompetencyjny w sprawie nieprzyjęcia tego ślubowania? Nie znamy tego wniosku, ja sobie nie bardzo go mogę wyobrazić, jakkolwiek wiemy już, że po tym politycznym, takim przejęciu trybunału konstytucyjnego taka formuła wszczynania jakichś takich pozorowanych sporów kompetencyjnych po to, żeby sparaliżować jakąś instytucję, tak przecież było sądem najwyższym swego czasu, żeby nie wydała, nie, nie zapadła uchwała trzech połączonych i mówiąca o tym, jak nie wolno demolować wymiaru sprawiedliwości. Również wtedy wszczynano takie, takie absurdalne spory kompetencyjne. Wobec tego to jest jakaś, jakaś figura retoryczna, to nie jest jakaś instytucja, no nie wiem, jak przeczytamy ten wniosek, zobaczymy, co tam jest napisane. Na razie to są tylko zapowiedzi. Ja sobie nie bardzo wyobrażam tej, tego sporu. Panie profesorze, ale jest taka sytuacja, że... Właściwie sytuacja patowa, bo przychodzi, przychodzą sędziowie do y, Trybunału... Y... Idą pewnie do biblioteki, bo tam ich odesłał prezes. Mogą składać doniesienia do prokuratury, złożyć pozew do sądu pracy, bo takie też były zapowiedzi. Ale de facto nie orzekają. De facto ten trybunał jest sparaliżowany. Nie wiem, czy to jest patowa sytuacja. To jest coś, co oczywiście jest skandaliczne, jest przykre dla prawnika w szczególności nie do pojęcia. <grym> Natomiast trudno mówić o sytuacji patowej, no bo trochę mamy już doświadczeń w, przez te ostatnie lata z sytuacjami, kiedy właśnie takimi działaniami politycznymi uniemożliwiano realizację przewidzianych gdzieś w ustawach, czy w konstytucji praw, obowiązków, tak? Sędziów nie dopuszczano do orzekania, zabierano im akta, no, no, różne rzeczy się działy dziwaczne. Aresztowanie na... akt to no był w sądzie najwyższym w sądzie pani, najwyższym, pani tak. Małgorzata Manowska, pierwsza prezes, tak, Nie zwoływanie nie zgromadzeń akt. ogólnych, nie wiem, targanie dokumentów też żeśmy widzieli. Więc, no, ale na to system prawny też przewiduje pewne sposoby reagowania. Z jednej strony, pamiętajmy że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, yy, ważna bardzo funkcja publiczna, władza publiczna, ale to są ludzie, którzy wykonują obowiązki pracownicze. W ten sposób zarabiają na chleb także, tak? Wobec tego są też pracownikami, no i ten status ich jest, jeżeli pracodawca narusza prawa pracowników, no to jest droga sądowa do ustalania tego, kim są, jakie im przysługują uprawnienia. No no, ale i to trwa że... kilka lat. No niekoniecznie, nie sądzę, że akurat to tak długo będzie trwało. Natomiast na bezprawie yy, reaguje się na różne sposoby. No, jak mówię, albo idzie się do sądu po to, żeby ustalić, jaka jest moja sytuacja, ale też zawiadamia się prokuraturę. No, no nie jest tak, że, jest, że, że, że jakby system jest bez, bezradny dlatego, bo komuś ktoś ma jakieś widzi misie. No ale Bogdan uważa, Świeczkowski że... ma immunitet. No, ale urzędnicy nie mają. A czy sędziowie, którzy, dwoje dwo z tej szóstki nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sędziami sądów powszechnych i prawnicze środowisko rozgrzewa teraz dyskusję, czy oni powinni się zrzec tego statusu sędziów sądów powszechnych, hmm. pani sędzia Korwin-Piotrowska i pan sędzia Markiewicz. Pamiętajmy, że ta sytuacja nie jest częsta, znaczy nie była częsta. To nie jest tak, jak, jak przypominam sobie powołania czy, czy te wybory do, na, do Trybunału Konstytucyjnego sędziów, taka sytuacja, żeby ktoś z sądu powszechnego, czy z sądu najwyższego albo NSA przechodził do Trybunału Konstytucyjnego, to nie była częsta sytuacja. Yy, wobec tego też to jak to powinno wyglądać, bo przepisy są też jasne, mianowicie mowa jest o tym, że jeżeli ktoś zostaje sędzia, ja mówię ten, kto jest w sędzie powszechnym, jest wybrany do instytucji publicznej, Musi się zrzec tego niezwłocznie. Ja już powiedziałem niezwłocznie. Nie znaczy, to, niezwłocznie? Właśnie, nie następuje to automatycznie, nie następuje to, nie następuje to, że tak powiem, w momencie, w którym się składa ślubowanie, ale ma to nastąpić niezwłocznie. No i teraz rozumiem, że, że problemem jest to prawdopodobnie, że dla odmiany, kiedy sędziowie są powoływani na przykład do NSA lub do Sądu Najwyższego, to nie zawsze składali takie oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu. Chociaż też, że jak powiem, opuszczali swój macierzysty sąd powszechny, a sąd najwyższy czy naczelny sąd administracyjny jest innym typem sądu niż sąd powszechny. Myślę, że do takiego zrzeczenia dojdzie. Pewnie takie oświadczenie zostanie złożone. Ale oni Wydaje nie mają mi się, dzisiaj gwarancji, że będą tak naprawdę wykonywać te obowiązki yy, sędziów no nie, musimy się czegoś trzymać. To znaczy, kto, kto, kto, kto, kto niby ma dać im te gwarancje. Gwarancje daje im prawo. Ja, ja powtarzam to od pewnego czasu bardzo mocno, bo o tym sobie zapominamy. Pozycja sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest nawet inna niż pozycja każdego innego sędziego. To Konstytucja to przesądza. Mianowicie sędzia Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu, jego w sprawowaniu urzędu wiąże wyłącznie Konstytucja. Nawet nie ustawa. Ustawa nie może mu przeszkadzać w sprawowaniu urz urzędu. Więc nawet jeżeli w ustawie znajdą się jakieś regulacje, które by mu coś tam zakazywały, to on je pomija. Wobec tak? z tego... Tu nie widzę jakiegoś problemu, że coś się nie będzie działo, czy coś absolutnie uniemożliwi im wykonywanie swojej funkcji. Oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. No ale pan wie przecież, że to prezes Trybunału y, przy, rozdziela sprawy, przy, y, wyznacza składy orzekające. I co będzie, jeśli oni y, nie będą wyznaczani do składów, a ta dwójka, która y, złożyła ślubowanie w obecności prezydenta, będzie wyznaczana No to do będzie jeszcze gorzej niż jest obecnie, dlatego, bo będziemy mieli do czynienia już z absolutnie bezprawnym konstruowaniem składów. To, co doprowadzi do tego, to orzeczenia już absolutnie nie będą orzeczeniami Trybunału. No bo to już będą jakiś dowolny wybór yy, osoby powołującej te składy, że sobie tych sędziów wybiera, a innych pomija. Więc to jest, yy, no, no, na pewno takie orzeczenia nie będą miały nic wspólnego z tym, co ustawa przewiduje jako, jako skład który ma wydawać orzeczenie. Więc to, to będzie jeszcze gorzej dla Trybunału, tak? Natomiast taki stan rzeczy nie będzie trwał wiecznie, więc ja tu, tu akurat tak, jestem optymistą. No trudno powiedzieć. No, no, proszę zwrócić uwagę, że, że jak mówię, ta narracja takiego alternatywnego świata prawniczego, mówię tutaj o, o urzędnikach kancelarii prezydenta, którzy sobie wymyślili, że prezydent ma taką kompetencję, że ocenia, kto może być sędzią Trybunału, kto nie. No, do tego się to sprowadza, że w dalszym ciągu on tam nie organizował tej uroczystości. Ale, Bo analizuje. Tak, wciąż. ale proszę zauważyć, że ponieważ według sędziów, oni już złożyli ślubowanie przed, czy wobec prezydenta, w tym sensie, że zaadresowali do prezydenta, a prezydent uważa inaczej. On uważa, że to powinno się odbyć w jego obecności. On już nie kwestionuje legalności powołania tych sędziów, tylko nad czym się zastanawia. Ale no to się, jak mówię, zapędził trochę w kozi róg, no bo teraz dalej się musi zastanawiać. Kiedyś to zastanawianie się skończy i kiedyś będzie musiał tych sędziów zaprosić do siebie. Panie, bo inaczej to on popełnia jakieś delikty konstytucji. Panie profesorze, czy przywracanie praworządności na Węgrzech, gdzie wygrała y Opozycja będzie łatwiejsza niż w Polsce? Myślę, no na pewno tak się mówi dlatego, bo, bo z, wynika z tych danych, które już dzisiaj mamy, no nie są chyba to jeszcze oficjalne wyniki, ale, ale że w Parlamencie. E, Partia polityczna, tak bym to powiedział, deklarująca powrót do praworządności ma też większość konstytucyjną, czyli może zmieniać również te instytucje, które powołują się na ochronę konstytucyjną. tak, Jak Trybunał Konstytucyjny, nie wiem, jak, jak Bank Centralny, jak Sądownictwo. Wobec tego w tym sensie to jest wygodniejsze, ale też wygodniejsze jest z uwagi na to, że nie ma instrumentów, które mogłyby blokować tak samo uchwalanie ustaw zmieniających system prawny na Węgrzech. Ale powiem anegdotę. Taki mój znajomy prawnik, jak to się wszystko odbyło, kontaktowałem się z nim, opowiedział mi taką historię z sali rozpraw węgierskiego sądu, gdzie miał takiego złodziejaszka, który był sądzony. Więc ten złodziejaszek w ostatnim zdaniu, to za jakieś niewielkie kradzieże był sądzony, mówi, że, do sądu, mówi, że on żałuje, że nie zapisał się do partii politycznej na Węgrzech. dowolnej, Bo mówi, że jakby był w partii, to mógłby nakraść kilkadziesiąt milionów, a nie tam na te kilka tysięcy forintów. I wtedy jakby to była partia rządząca, to ona by przeszkodziła temu, że był sądzony. A jakby to była partia w opozycji, to mógłby być, twierdzić, że jest prześladowany politycznie. Smutne. Czy Wiktor Orban będzie rozliczony za hmm. to właśnie budowanie kleptokracji systemu, no takiej zorganizowanej kradzieży? Między innymi środków europejskich. Nie wiem, no na razie takich deklaracji jakoś bardzo bezpośrednich, żeśmy, żeśmy nie słyszeli. Jakkolwiek tak, jak rozumiem te wybory węgierskie, jak je śledziłem, również odbywały się w cieniu takiego hasła powrotu do praworządności, co oznaczało, że był system niepraworządny. Tak przynajmniej w deklaracjach polityków, którzy dzisiaj wygrali wybory. No jak było coś niepraworządnego, no to wymaga rozliczenia. A czy nasi dwaj obywatele, którzy przebywają na Węgrzech, wrócą do Polski? Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski? Tu mam kłopot pewien, bo, bo jestem sędzią i to sędzią orzekającym więc tego komentowanie takich toczących się, się spraw, no, nie, nie bardzo mogę to, to, to robić. Powiem coś innego może, jakoś omijając tą kwestię. Pamiętajmy, że tak instytucje, które mają skłonić kogoś do współdziałania z wymiarem sprawiedliwości, mówię, że do stawiania się przed prokuratorem, stawiania się w sądzie. Jak na przykład europejski nakaz aresztowania, on działa we wszystkich krajach Unii Europejskiej. W dowolnym miejscu, gdzie by się człowiek nie znalazł, no to Prawo powinno tak zadziałać, że organ tego państwa powinien wykonać ten europejski nakaz aresztowania. Ale na razie y, europejski nakaz aresztowania jest tylko wobec Marcina Romanowskiego, y, jeszcze nie wobec Zbigniewa Ziobro. Nie komentuję tej konkretnej sprawy, natomiast skuteczność tego nakazu oczywiście też ocenia się, czy bada się, czy, czy sprawdza się na granicach Unii Europejskiej. A pan uważa, że Zbigniew Ziobro y, kiedyś y, zostanie rozliczony za to, y, co zrobił, za tę destrukcję niezależnego wymiaru sprawiedliwości? Znowu nie chcę komentować konkretnej sprawy, panie redaktor, bo nie mogę. Natomiast no, to jest jakby idea systemu prawnego. W ogóle, żeby ten system prawny funkcjonował, to jest to, że musi być jakaś reakcja na bezprawie. Znaczy, jeżeli stwierdzamy, że dochodzi do czynu bezprawnego, oczywiście możemy się pogodzić koncyliacyjnie, z, jakoś się wszyscy mówi, że spuszczamy zasłony milczenia. No ale do tego jest potrzebne jakieś porozumienie polityczne bardzo szerokie. Natomiast w przeciwnym wypadku, no to, no to no, prawo musi działać. No, no, elementem prawa jest także, także reakcja na bezprawie. Jedną z reakcji na bezprawie jest prawo karne. To zapytam inaczej. Czy pan jest zaskoczony tym, jak bardzo skutecznie Zbigniew Ziobro zabetonował system w Polsce? Nie, ja nie jestem zaskoczony dlatego, bo śledziłem to betonowanie przez cały czas, w którym to się dokonywało. I to betonowanie, o różnych aspektach możemy mówić, natomiast ja chciałbym powiedzieć o jednym. To betonowanie trafiło na bardzo podatny taki grunt, którym jest populizm. I niestety to jest cecha niekoniecznie tylko y, tych rządzących, którzy stracili władzę, ale także i obecnych. A ten populizm oznacza między innymi to, że nie bardzo chcemy zmieniać prawa w takim kierunku, żeby ono było praworządne. Y, trzymamy się tego wszystkiego, co kiedyś uchwalono. Dlatego, bo ono zaspokaja nasze emocje, bo daje władzy, na przykład wykonawczej, silne instrumenty, bo powoduje, że prokuratura, która jest przecież elementem dzisiaj władzy wykonawczej w istocie, jest silniejsza od sądu i nie bardzo mamy ochotę zmieniać tego. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Włodzimierz Wróbel, który spieszy się na rozprawę w Sądzie Najwyższym, więc dzisiaj bez internetowej dogrywki.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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 8.31. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Nie ma podstawy prawnej do tego, by prezes Trybunału Konstytucyjnego nie dopuszczał czworga nowych sędziów do pracy, mówi w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel. A jeśli prezes Bogdan Święczkowski tak robi, to łamie prawo.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 Piotr Modziar, przyszły premier Węgier, zapowiedział, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie zatrzymanie propagandy poprzez zawieszenie nadawania wiadomości przejętych przez państwo stacji telewizyjnych i radiowych. Według danych Międzynarodowego Instytutu Prasowego węgierski system regulacji mediów jest najbardziej upolityczniony w całej Unii Europejskiej. Po 16 latach rządów Wiktora Orbana władze bezpośrednio lub pośrednio kontrolują 80% rynku mediów. Przywrócono zasilanie elektrowni atomowej w Zaporożu w Ukrainie. Poinformowało o tym kontrolowane przez Rosjan kierownictwo elektrowni. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała wcześniej, że uszkodzona została linia doprowadzająca do elektrowni prąd potrzebny do podtrzymania pracy jej systemów. Był to trzynasty taki wypadek od początku rosyjskiej agresji agresji przeciwko Ukrainie. Wtorek na ogół będzie pochmurny, nic nie poradzę, na północnym wschodzie kraju tylko możliwe więcej słońca, więc kto potrzebuje słońca proszę do Suwałk się kierować. Popada głównie wieczorem na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce, a termometry pokażą na ogół od 12 do 18 stopni w najcieplejszym momencie dnia, no i najcieplejszym miejscem to będzie Dolny Śląsk. Ojeju, sprzed lat wielu. Taki nowy cykl jeszcze czeka na premierę w tej połówce godziny, ale wcześniej zagramy. Zapisy do mniejszej gry przyjmujemy tradycyjnie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Zapraszam. Nirvana w trójce About a Girl za 24 minuty 9 To jeszcze chwilka do mniejszej gry, ale przecież możemy się przywitać z panem Jakubem z Zambrowa. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry, witam serdecznie. I z panem Grzegorzem, który... nie wiem, skąd jest. Panie Grzegorzu, skąd pan jest? Jestem z Warszawy, aktualnie przy lotnisku na trasie dwa 2 Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj jest. dzień patrzenia Jak w niebo, ja ale opierdę. proszę patrzeć na drogę. Tak, oczywiście. No właśnie, nie na samoloty. A pan lubi samoloty? No ba, oczywiście. Aha, ba. Kto by czyli, nie mówił? czyli jak ostatnio przejeżdżałem obok lotniska Chopina i była taka grupka ludzi na górce oglądająca starty samolotów, to był pan. Tam. Nie. nie, aż tak nie. Aż tak nie. No dobrze, panie Jakubie, czym się pan zajmuje na co dzień? Jestem kierowcą zawodowym. O, ale zawodowym sportowym czy zawodowym transportowym? <głos> zawodowym transportowym. Rozumiem wszystko, a pan Grzegorz? Ja z zawodu jestem prawnikiem. O, Dzień bo... dobry, panie Jakubie. No Pytam, właśnie. O, Pytam. i to już się zaczęła prawnicza rozmowa. Panie Jakubie, proszę się nie dać naciągnąć na nic. A za chwilę gramy. <głosy> Fun, fun. Courtney Barnett i Wonder w trójce, a I wonder, kto wygra. Mniejsza gra. Czy pan Jakub z Zambrowa na Podlasiu, kierowca zawodowy, czy pan Grzegorz z Warszawy, prawnik zawodowy, jak rozumiem, a nie hobbystyczny, panie Grzegorzu? Zdecydowanie zawodowy, ale też niestety hobbystyczny. Aha, czyli to 24 na 7 jest prawnikiem, pan Grzegorz. Panie Jakubie, tak, dzień jak dobry was? raz jeszcze. Witam, dzień dobry. Słyszymy się i panie Jakubie, od pana zaczynamy mniejszą grę, a konkretnie od jednej z rzeczy pewnych. Zaczynamy, bo dziś nam ten temat towarzyszy o poranku podatki, panie Jakubie, podatki. Coś, co lubią tygryski. Czy skrótowiec PIT, panie Jakubie, pochodzi z języka polskiego czy z obcego? Polskiego. A z obcego, z angielskiego, personal income tax. To podatek od dochodów osobistych i z tego angielskiego sformułowania robi nam się PIT. Teraz pan Grzegorz, panie Grzegorzu, to skoro o pit mowa podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej rozliczają podatek PIT składając formularz o numerze nieprowadzący PIT 36 a 37 a 37, PIT 37 to ten, o, ja na przykład składam to, to, to, to mam pewność to jest w tym przypadku Pani księgowa dla mnie to robi <laughs> Prawo podatkowe Pana nie obowiązuje hobbystycznie, rozumiem no, nie, nie, nie w tym to, przypadku nie, nie No to 0 do 0 po pierwszej serii pytań i wracamy do Pana Jakuba Panie Jakubie, to teraz historia Może być taka kategoria? Jak najbardziej. No, jak, jak musi, to może. Z którego kraju pochodziła żona Mieszka pierwszego Dobrawa? Jego pierwsza żona po przyjęciu chrztu. Czech? Do... Tak, z Czech, z Czech. Księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów Dobrawa. No to trzeba remisować, panie Grzegorzu. Panie Grzegorzu, też będzie historia. Ale historia muzyki. Dokładnie 43 lata temu ukazał się album z takim tytułowym nagraniem. Let's Dance. Autor tego albumu i wykonawca tego nagrania to? No i tu polegnę, bo nawet nie chcę strzelać. No pan odpowie, nie. bo wie pan na pewno. Ach. Bo wie pan na pewno. No. Nie chcę strzelać. Nie, to oddam walkowerem ten punkt. Bardzo przepraszam. David Bowie podpowiedziałem jak mogłem panie Grzegorzu nie ma punktów w takim razie dla pana Grzegorza zwycięża dzisiaj pan Jakub dziękuję i gratuluję panu Jakubie szerokiej drogi dziękuję, dziękuję również wszystkiego dobrego panie Grzegorzu jest pan wicemistrzem kogoś pan pozdrawia w ramach nagrody pocieszenia księgową może Panią Anię pozdrawiam, ale też wszystkich uciemiężonych i walczących na co dzień w wymiarze sprawiedliwości. To pozdrawiam. sprawiedliwości. Okej, okay, to pozdrawiamy <śmiech> również razem z panem Grzegorzem, a pan Jakub zwyciężył, więc może i pozdrowić, i wybrać piosenkę, i zapowiedzieć po radiowemu piosenkę panie Jakubie, antena jest pana. Pozdrawiam wszystkich z firmy Bialchem i oczywiście moje kochano żony. I po prostu piosenkę Metallica i the Gramy. na pobudkę. No, taką późną pobudkę od pana Jakuba, zwycięzcy mniejszej gry. A teraz podam adres kontakt3maupapolskieradio.pl. Proszę zanotować, proszę zapamiętać taki adres kontakt3maupapolskieradio.pl, a zgłaszać tam mogą państwo tematy, wydarzenia, problemy, to, czym powinni zainteresować się reporterzy trójki. Nie po to, żeby ułatwić im pracę, chcieliby, ale chcemy być blisko ważnych dla państwa spraw. Które dano nam, nie zapomnę. Jest 8.51, a to pora na nowość. Ojeju, sprzed lat wielu. O taka właśnie nowość, czyli historie z dawnej prasy, czasami historie jak z horroru, od choćby ta pierwsza. O rodzinie Adamsów jeszcze nikomu się nie śniło, a we wsi ochotnik pod Radomskiem ludziom objawiła się rączka. To no, właściwie tajemnicza ręka, jak donosiła prasa na przełomie marca i kwietnia 1926 roku. Michał Jędrkowiak. Wawrzyniec Milczarek, nieniepokojony już sprawami doczesnymi, od kilku dni leżał spokojnie na cmentarzu. Wdowa po Milczarku i młoda Milczarkówna raz po raz bezwiednie spoglądały na puste, zasłane pierzynami łóżko, na którym ojciec dokonał żywota. Ale pewnego wieczoru... Łóżko samo je zawołało. A właściwie ręka, która wynurzyła się spod pierzyn i zastukała w ścianę. Kobiety popatrzyły przez chwilę, po czym z krzykiem uciekły i zaalarmowały wieś. Ale ludzie bardziej niż wystraszeni byli... ...zaciekawieni. I całymi tłumami w furmankach ciągnęli do wioski. Ręka potrafiła nie tylko stukać w ścianę czy ramę łóżka, ale również pisać. Nie lękajcie się. Jestem pokutującym wawrzyńcem milczarkiem. Naskrobała ołówkiem na papierze, co tylko przydało historii dziwności, bo milczarek był niepiśmienny. Oprócz tego ręka zawieszała nad łóżkiem podawane jej obrazy, a raz nawet sprawnie pokropiła ciekawskich wręczonym jej kropidłem. Świadek, któremu udało się ją dotknąć, opisywał To coś zupełnie bezcielesnego, miękkiego i trudnego do określenia. Ale policji udało się co nieco określić. Po żmudnym śledztwie wymagającym zajrzenia pod pierzynę ustalono, że to nie ręka nieboszczyka, tylko, jak opisywała Gazeta Kaliska, żywej, zdrowej i pomysłowej Michalinki. Dziewczyny z sąsiedztwa. Jak udało jej się oszukać całą wieś i pół powiatu? Jako ręka wyganiała z domu ludzi lepiej wykształconych, których dla niepoznaki nazywała grzesznymi. Nie mogła jednak do grzesznych zaliczyć księży, których przyjechało dwóch. Jak donosiła prasa, jeden rękę pobłogosławił, a drugi na jej widok uciekł. Kto by nie uciekł na widok takiej ręki? Ojeju sprzed lat wielu, czyli opowieści Michała Jędrkowiaka powrócą za tydzień we wtorek. In the second, in skin, rash for no reason. Boys are loading their arms, girl gasp with envy. made me king and mimicking endlessly. Same as anything, small lumps on my jaw. For lusting after is the usual for sure. May your girl come 30 day under the spur. Really song, I'm really sunk. I bet you could let them friend. Don't feel like a girlfriend. Breathing and how long this will will take Does yeah, yeah, yeah. he used to pass by me find they are baffling a liar Who the fuck is you you don't even taste much better mm -hmm. Came back steaming in sweats in the morning yeah, yeah. I muscled in for I wanted to go in Then to let those bird dogs rage through. Mm -hmm.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 po to tydzień w stylu włoskim. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie pomidory w puszce i sosy pomidorowej Italiamo. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Lidl to się opłaca. Wiosenne super towary od Mediamarkt! Markt. Odkurzacz bezprzewodowy Wet and Dry Deval Clean. Najniższa cena z 30 dni przedowniczką 1499. Teraz za 1199 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania.